To są informacje Polskiego Radia 24. Rekordy na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Powodem jest silna gospodarka. Wiele godzin może potrwać gaszenie pożaru zakładu utylizacji opon na Pomorzu. Weekendowe negocjacje pokojowe Iranu i Stanów Zjednoczonych nie będą łatwe, sygnalizują władze w Pakistanie. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Podstawowy indeks WIG oraz indeks dużych spółek WIK-20 osiągnęły poziomy najwyższe w historii. Rekordy na polskiej giełdzie papierów wartościowych. Analityk firmy Xelion Piotr Kuczyński mówi, że wzrosty na wielu giełdach papierów wartościowych, w tym na warszawskiej, to efekt wojny z Iranem. Dlatego, że podczas tej wojny, podczas tej ostrej fazy tej wojny, nasze indeksy spadły bardzo niewiele, 3-4%. Naprawdę to były żadne spadki. A wszyscy zarządzający na całym świecie,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 musi poczekać na decyzję prezydenta.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 Polskiego Radia 24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 Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra jedynie we Wschowie, Dębicy i Jastrzębiu Zdroju. Umiarkowana. Ponad 7% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Przez całą noc można normalnie korzystać z energii elektrycznej. W całej Polsce IMGW wydało ostrzeżenia przed przymrozkami. Alerty obowiązują do jutra, do godziny 8 rano. Klimat. Weekend Kulturalny Maja Kluczyńska, witam Państwa i dzisiejsze wydanie Weekendu Kulturalnego dedykuję wszystkim, wszystkim nastolatkom, nastolatkom i nastolatkom. Nastolatkom w sercu, nastolatkom w duszy, no i tym faktycznym, arytmetycznym. Wraz ze mną w studio Kasia Nawrocka, cześć. Cześć. Kasiu, offline story fantastyczne opowiadanie. Może być dźwiękowe, może być w formie czytanej. Dla młodych czytelników i czytelniczek 15-19 lat. Zaczytani po prostu szaleją. Rewelacja. Ale ja mam trochę więcej niż naście lat i też zaszalałam. ale zaraz Posłuchałam. Zaraz. Przed, fantastyczne. Przed chwilą było powiedziane, że również dla nastolatków tych duchem, więc <laughs> również dla nas, wiesz. Znajdujesz usprawiedliwienie. To tak. Ja też się zbliżam do czterdziestki, ale cały czas uważam, że gdzieś tam ta Kasia we mnie siedzi. No tak, dziękuję Ci za komplement. Offline story to nasze nowe opowiadanie. Jestem bardzo dumna, dlatego że Fundacja Zaczytanie Org zazwyczaj kojarzy się z bajkami. A jednak to level wyżej. Wspomnę, gdyby ktoś chciał się czepić słówka, to nie jest terapia biblią, spokojnie, biblioterapia. <grych> ani to, w bibliotece. Ani w li? bibliotece. Można uprawiać tę metodę wszędzie, byle mieć książkę w ręce. Czyli y, czytelniczki, czytelnicy, 15-19 lat to jest ten docelowy target? Tak, ale myślę, że ogólnie mówią Mówiąc tutaj o offline story możemy się zamknąć w tej grupie wiekowej, mm -hmm. ale ogólnie biblioterapia jest polecana dla każdego dorosłego, żebyśmy mogli mniej więcej mieć dostęp do swoich emocji, do tego, co czujemy, co myślimy, za pomocą książki może nam się to uwydatniać, może nam książka pomagać, w tym oczywiście odpowiednio dobrana książka, bo, bo tutaj też chodzi o to, żeby ona miała te elementy, które nas uczą, które nas rozwijają, które nas edukują. A skąd y, inspiracja, pomysł na offline story właśnie? Offline story to jest taka wyjątkowa opowieść, dlatego że ona powstała dla młodzieży, ale również we współpracy z młodzieżą, ponieważ my to opowiadanie pisaliśmy po tym, jak przeprowadziliśmy warsztaty z młodzieżą z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, y, którzy są w tych ośrodkach w Trójmieście i to oni nam opowiadali mniej więcej jakie mają problemy i co się dzieje w ich życiu, co się dzieje w tych ośrodkach, a przede wszystkim co się dzieje jak opuszczają ten ośrodek opiekuńczo-wychowawczy, mając te 18 lat. I tak pozbieraliśmy ich doświadczenia życiowe i z tych wszystkich doświadczeń życiowych powstała Lena, czyli bohaterka opowiadania. Czy przy tworzeniu tego opowiadania stawialiście sobie jakieś zadania, jakieś zadanie szczególne? Tutaj mamy taką e, piękną historię, która zaczyna się od problemu, tego, że Lena stoi na dworcu w Gdańsku i, I okazuje tata się... tata nie odebrał. Okazuje nie przyjechał. Się, po nie powiatu. przyjechał, nie, nie odbiera telefonu, nic, nic z tego, co obiecał się nie wydarzyło i ona musi zacząć radzić sobie sama. I dzięki jej historii i tym wszystkim problemom, przygodom, wyzwaniom, przez które przechodzi, pokazujemy, że jeśli tylko uda nam się odrobinę uspokoić, ja tutaj nie próbuję y, przemycać takiej wizji, że Nasze problemy nie mają prawa na nas wpływać. Oczywiście, że mają. Mamy prawo być zdenerwowani, nie wiedzieć przez chwilę, co się dzieje, ale gdy tylko odetchniemy, spiszemy sobie tak zwaną checklistę, co możemy zrobić. Małych kroków, żeby nie zwariować i nie iść w tę panikę i w te, te nerwy. Tak jak Lena na przykład spisała sobie checklistę na kartonie po mleku, jak już po kilku krokach udało jej się znaleźć pracę. Ja tu nie chcę... Tak zdradzać całej fabuły tego opowiadania, to okazuje się, że nie stawiając sobie takich wielkich celów, jadę do Gdańska, zmieniam swoje życie, teraz będzie tylko dobrze, tylko stawiając sobie małe cele, wypisując jeszcze mniejsze kroki, które pozwolą nam dojść do tych celów, okazuje się, że nie jesteśmy rozczarowani. I jeszcze mało tego, po drodze uczymy się, że plan się zawsze może zmienić. Takiej elastyczności na czynniki tak zwane zewnętrzne, ale też uczymy się większej tolerancji dla siebie samej, samego i dla tych osób, które wokół nas działają, tak to ogólnie nazwę, bo wyznaczanie sobie jakiegoś celu i później za wszelką cenę, że ma być tylko tak, bo każde inne odstępstwo to jest po pierwsze tragedia, mm. po drugie zawala się właściwie klęska. A kto z nas tam nie był? Kiedy no, te emocje buzują i... To jest szalenie trudno nad tym zapanować. Tak. wydaje nam się, że świat się właśnie skończył, a okazuje się, że jednak nie, że mamy możliwość Możliwość, po pierwsze, zweryfikowania tego, na co mamy wpływ, mm -hmm. a na co nie mamy wpływu. I dzięki temu, chociaż odchodzi nam ten stres za te rzeczy, na które naprawdę nie mamy wpływu, i są one dla nas na ten moment nieosiągalne. Skupiając się na tych rzeczach, na które mamy wpływ, możemy nie stawiać sobie górnolotnych celów, tylko właśnie próbować krok po kroku sprawdzić. Co mogę zrobić? Na co mam wpływ? Co jest w moim zasięgu? I w ten sposób realizować plan, który jest do zrobienia. Może też można go nazwać planem B, prawda? Że planem B, C, T. Jak chcemy, tylko żeby to było zgodne z tym, co sami o tym myślimy i z tym, że właśnie sam z sobą dogadałem się, dogadałam się i Okej okay, jestem w stanie nad tym zapanować, po pierwsze, a po drugie to zrealizować, bo to ode mnie... Zależy. No to może zróbmy krok do tyłu, bo my jesteśmy w tym momencie, w którym rzeczywiście idziemy już w kierunku zrealizowania naszego cudownego planu, zmiany życia i tak mhm. dalej i, i wierzymy, że wszystko będzie dobrze, ale gdybyśmy rzeczywiście zrobili ten krok do tyłu i wypisali sobie rzeczy, które możemy zrobić powoli, spokojnie, po 5 minut dziennie, 1% całego planu dziennie, tygodniowo, na spokojnie. Znając życie, coś nam nie wyjdzie, więc spokojnie możemy sobie I napisać plan. I powinniśmy, przepraszam, wziąć pod uwagę, że coś może się nie udać. Tak. I piszemy sobie plan B, tak, C, tak, D. Tak. I tutaj mamy informację, jeśli to się nie uda, to idę w tym kierunku. Jeśli tak. to się nie uda, to mój plan się zweryfikuje w ten sposób. I dzięki temu redukujemy te negatywne emocje, nie powinna mówić negatywne, bo nie ma dobrych i złych emocji, wszystkie są ok, przepraszam, ale te, które trudniej nam się przeżywa. Mm -hmm. Te trudniejsze sytuacje, tak, tak, te offline story. Szalenie zafascynowało mnie to, że są tam tak naturalne e, sytuacje, mm -hmm. jakby z codziennego życia, a generalnie historia jest historią, która może się przydarzyć każdemu, każdej, każdemu nastoletniemu mhm. człowiekowi, czy chłopakowi, czy dziewczynie. Właściwie to jest jakaś podpowiedź na to, co w takiej sytuacji można zrobić. I nawet jeśli Lena jest rzeczywiście osobą, która no, wychowywała się bez tego taty, jest osobą mhm. z przeszłością, to nie znaczy, że tylko jej się takie sytuacje zdarzają. I że zdarzają. tylko jej tata może być taką osobą, która no, nie spełni oczekiwań. To może być zawiedzie. tata, to może być przyjaciel. Poleżanka, kolega, Dokładnie to tak. może być przyjaciółka, przyjaciel. Tak. Mhm. I w tym momencie uczymy krytycznego myślenia, próbujemy pokazać młodym ludziom, że każdemu z nas zdarzają się takie problemy. I nie chcę tutaj użyć takiego słowa, że nie są wyjątkowi, tylko nie są wyjątkowi w tym, że mają problemy. To właśnie o to chodzi, żeby pokazać im. Te problemy nie są wyjątkowymi dokładnie problemami tak, dokładnie. przydarzającymi się tylko Mi jej czy I każdemu. Mhm. One mogą być w pracy, one mogą być w szkole, one mogą być w domu, ale rzeczywiście zdarzają się problemy, zdarzają się sytuacje stresowe. I co teraz z tym zrobić? No, no właśnie. Nie mamy złotego środka, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że napisz sobie plan, zweryfikuj ten plan. W twoim życiu od teraz, jeśli będziesz robić mikrokroczki, nic się nigdy nie wysypie, kto mówi młodzież, albo młodzież za moich czasów, to zawsze jest rzecz do zweryfikowania. Dlatego należy odetchnąć i spróbować podejść do tego w spokoju i wiedzieć, że jeśli założymy sobie plan, że za rok zmienimy świat, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że się zawiedziemy swoimi oczekiwaniami. Ale jak założymy sobie, że to my się zmienimy, to. I krok po kroku rozpiszemy szansa, sobie, jak. Tak, dokładnie. To jest szansa, że to zrobimy. Dokładnie, albo bo zauważymy po zależy. drodze. Ale możemy też zauważyć po drodze, że ten plan zmiany siebie, już nie świata, może po drodze się zmienić, bo może się mhm. okazać, że to, co myśleliśmy pół roku czy roku temu, że będzie super dla nas, że właśnie w tym kierunku powinniśmy iść, no nie do końca takie jest, dlatego tutaj potrzebujemy jeszcze planu B, C i D. A jak ważna jest w tym wszystkim pewność siebie? Pewność Wiara siebie... we własne możliwości, umiejętności... Ja, Sprawczość. Pewność siebie to takie określenie, od którego ja bym odchodziła. Ja bym bardziej skupiła się na poczuciu własnej wartości i właśnie poczuciu sprawczości. Bo poczucie własnej wartości opiera się na tym, że ja mam prawo tu być. I mam prawo być taki, jaki jestem, taka jaka jestem. Mhm. I mam prawo o tym głośno mówić, się z tego cieszyć i być z siebie dumna. Czy dumny. Poczucie sprawczości no tak naprawdę opiera się na tym, żeby się na początku zastanowić, co ja mogę, jakie mam zasoby, na co mam wpływ. Nie rzucać się na rzeczy, które są tak totalnie poza nami. I, i na starcie wiemy, że, że to się nie uda. Ale tutaj zahaczyłaś o taki temat jak triada kryzysu psychicznego, czyli brak poczucia własnej wartości, brak poczucia sprawczości i samotność. Wprawdzie ta triada kryzysu psychicznego była badana, jeśli chodzi o Fundację Unaweza, bardziej w kierunku dzieci. Ale myślę, że wśród młodzieży mamy podobnie, dlatego że wiele młodych ludzi myśli, że nic ode mnie nie zależy, że ja nie mam na nic wpływu, że w ogóle po co zaczynać, skoro i, to w ogóle i tak nie mi się moja, nie uda. nie moja przestrzeń, prawda? Albo po co zaczynać, skoro i tak mi się nie uda. Mhm. I z takim nastawieniem, no Lena pewnie by postała pół godziny na tym dworcu i poczekała na pociąg powrotny, a nie pojechała w miejsce, w którym była jednak umówiona, sprawdziła, jakie ma możliwości, przeszła te wszystkie bolączki, przygody, zastanawiając się 10 tysięcy razy, czy nie wracać do siebie. Pytanie, czy mamy gdzie wracać, bo ona tak. od razu zadaje takie pytanie. Czy wracać do siebie? No ale... Dokąd? Gdzie ja jestem u siebie. Mhm. Gdzie to jest to moje? Tak, jaka, dokładnie. Ta przestrzeń, dokładnie, jak to tak. się nazywa. No dobrze, czyli mamy offline story, czyli mamy opowiadanie dla młodych czytelników i czytelniczek. Mamy zadania, które jakby są postawione przed twórcami, zostały postawione przed twórcami tego opowiadania. Uczymy się na podstawie tego opowiadania podejmowania decyzji w no, w zgodzie z sobą samym, ze swoimi możliwościami, umiejętnościami, Uczymy się też jak w jakimś sensie planowania, możemy sobie to pisać, plan A, plan B, plan C, czegoś, co zależy ode mnie. No i myślę, że ten tekst jednak bardzo wspiera, poprzez towarzyszenie tym wszystkim przemyśleniom, decyzjom tej młodej osoby, no, uczy nas, jak mierzyć się z samodzielnością, z odpowiedzialnością. No i niestety z samotnością. To też na S. Mm -hmm. Trzy razy S. Bo zaczynając od tego, że offline story to jest taki gotowiec, z którym możemy pracować z młodzieżą, ponieważ tam jest no opowiadanie. No właśnie, to o tej pracy mm -hmm. powiedzmy. Tam w całej publikacji jest opowiadanie kierowane do młodzieży. Jest artykuł ekspercki. W sumie dwa artykuły, albo jeden podzielony na dwa rozdziały. Rafała Żaka i Agnieszki Machnickiej, które pokazują właśnie kompetencje, których możemy nauczyć przez pracę z tym opowiadaniem. I jest też wstęp do biblioterapii, czyli pokazujemy tę metodę, którą możemy wykorzystywać nie tylko z tym opowiadaniem, ale również z innymi Publikacjami. I teraz tak ważna informacja jest taka, że opowiadanie jest bezpłatne, więc ja od razu zapraszam na www.offlinestory.zaczytani.org. Tam można pobrać audiobooka lub można pobrać cały PDF, czyli opowiadanie, artykuły, scenariusze to rozmowy zajęć z młodzieżą. Bo tak, mamy też tam scenariusze, które mogą nas krok po kroku przeprowadzić przez taką rozmowę, która pewnie nie wydaje się do, nam dorosłym prosta, jeśli chodzi o kontakt, zderzenie ze światem młodzieży. Jesteśmy na dwóch biegunach i musimy się od siebie nauczyć, a jednak my wychodzimy z pozycji dorosłego, który próbuje nauczyć młodego człowieka, ale tak mi przyszło teraz do głowy. Rozmawiałyśmy przez chwilę o triadzie kryzysu psychicznego. Rozmawiamy o młodzieży, a ja, jak czytałam pierwszy raz artykuł e, Rafała Żaka i uzupełnienia Agnieszki Machnickiej do tego opowiadania, to miałam taką myśl, że ile z tych kompetencji przyda mi się w pracy, a już nastolatką nie jestem. No, ale to pewna uniwersalność kompetencji wynikająca nie tyle z wieku, co z sytuacji. I to ta uniwersalność jest przydatna w każdym wieku. Tak, tak. To planowanie. Dlatego to jest też być może propozycja dla dorosłych, dla rodziców, którzy postanowią włączyć się do tej rozmowy, do tego dyskutowania nawet w szerszym gronie na temat opowiadania, na temat historii, która się przydarzyła tej dziewczynie. Tak, zwłaszcza, że no, ile z nas, m, m, użyję tutaj formy żeńskiej, nie było w takiej sytuacji, że za dwa, trzy miesiące mam formę życia, chodzę teraz na siłownię, jem zdrowo i w ogóle i stawiamy sobie ogromny cel na te za dwa, trzy miesiące albo do lata, a później się okazuje, że jesteśmy rozczarowane lub mhm. rozczarowani, jeśli chłopaki i też chcą dobrze wyglądać na plaży. A jeśli chodzi o takie mikroplanowanie, to może by najpierw zacząć od tego, przestaję jeść słodycze, idę na codzienny spacer, nie bodźcuję się ekranami, typu scrollowanie mediów społecznościowych. Higiena cyfrowa. Dokładnie. I iść w kierunku tego planu, mhm. tego wielkiego celu, natomiast nie założyć sobie od razu, to ja do czerwca mam formę życia i tak. wchodzę na Monteverest. No to mhm. się nie wydarzy, no proszę wbaczyć, może łamię komuś serduszko, natomiast to się nie wydarzy. Ale tak samo, jeśli chodzi o te czeklisty i mikroplanowanie, bo ja widzę po sobie, że jak w pracy, nie wiem jak masz ty, natomiast jak ja sobie wypiszę rzeczy, które mam zrobić w ciągu dnia i sobie je odhaczam, że mi się udało, to ja mam taką satysfakcję, że zdarza mi się zrobić rzecz spoza listy i muszę ją wpisać na tą listę, żeby ją odhaczyć. A ja mam takie pozytywne wzmocnienie, że zrobiłam, zrealizowane zostały wszystkie te tematy, punkty, które były tam wpisane w kalendarzu. Jeszcze coś udało mi się zrealizować dodatkowo, ale największe satisfaction mam wtedy, kiedy na przykład któryś z tych punktów jest do przedyskutowania i na przykład przełożenia, na inny termin, a zastąpienia to czymś, co jakby wynika mm -hmm. i jest tak jakby przy okazji tych poprzedzających, a nie, że jest to oddzielny przejazd nabielany z Mokotowa, tylko w celu sprawdzenia, czy tam się coś odbywa. Mm -hmm. Bo mogłoby się odbyć, ale niekoniecznie ale nie się odbywa. I, I właśnie i to są takie małe satisfaction, które tak pozytywnie um, budują Ci taką pewność siebie, ale w sensie wiary w siebie, że to masz moc sprawczą to skoro... i może to, to od Ciebie zależy, możesz to zrobić, mhm. tylko rozpisz, przeczytaj i chwilę przeanalizuj spokojnie i nie proś AI o podpowiedź czy mhm. odpowiedź, bo to wszystko jest w Tobie, bo Ty to wiesz, Ty to wiesz czego Ty chcesz. I jak cudownie kończy się dzień, jak ma się listę odhaczonych mhm. rzeczy, które udało no nam się właśnie. zrobić, a jak może to być demotywujące, kiedy patrzymy na taką listę, na której jest jeden podpunkt, który jest pod punktem nierealnym, ponieważ tak. nie, wy, nie wypisaliśmy kroków pobocznych, kroków mniejszych, kroków, które nas do tego celu prowadzą. Więc tak, ja myślę, że to jest bardzo uniwersalna opowieść. Na pewno nie jest kierowana do dzieci, ponieważ ona ma tam dość trudne wątki związane z pracą, z relacjami też relacjami rodzicielskimi. Tak, tak, dokładnie. No, powstawała przy współpracy z młodzieżą z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, więc to już dużo mówi. Natomiast jest to na pewno opowiadanie i dla młodzieży, i dla dorosłych, zwłaszcza ta część ekspercka, bo wychodzimy z założenia, że skoro my dorośli chcemy nauczyć czegoś młodych ludzi, to najpierw musimy umieć to sami. No zaczynamy od siebie zawsze, Dokładnie tak. to niby proste, ale czasami bardzo trudne bywa. Więc to jest dla mnie takie zadanie zarówno dla rodziców przede wszystkim, jak i dla nastoletniej dziewczyny czy nastoletniego chłopaka. Ja myślę, że ogólnie młodzi ludzie mają trudniej niż miałam ja. Ja mhm. się bardzo cieszę, że ja wyrastałam w takich czasach, kiedy dziecko wychowywało się, tak bardzo mówię w cudzysłowie w wiosce, tak, że były, byłyby ciocie, babcie, nawet ciocie, które są z sąsiadkami. Też rodziny, ale też inne relacje sąsiedzkie. Dokładnie. Inne I było podwórko w tamtych czasach. Rówieśnicy prawda? trzymali tak. się do tej pory. A teraz się trzymamy na fejsie albo na insta, prawda? I przez I to, co jest, widzimy. Teśmy, ale nas nie ma. Ale przez to, co widzimy też tak. na internecie i w mediach społecznościowych, może nam się wydawać, że nasze życie jest nieatrakcyjne, jest smutne, no nie mamy tylu przygód, nie podróżujemy tyle, nie mamy takiej formy życia, nie mamy tylu ciuchów, drogich rzeczy i tak dalej. A ja myślę, że to nie o to chodzi. Ja myślę, że chodzi o to, żeby porozmawiać z osobą nam życzliwą, która nam pomoże. Mówię tutaj o młodych ludziach a nas dorosłych no, zachęcam do czytania, co ja innego mogę powiedzieć. Także proszę Państwa, y, biblioterapia zamieniła się w offline story. <głos> Cudownie. <głos> w offline story terapię, ale może nie używałabym tego słowa mhm. terapia, tylko jednak y, fantastyczna przygoda, kolejna przygoda w życiu nastoletnich ludzi, ale w towarzystwie ich najbliższych, mhm. czyli y, rodziny, bo to może się okazać, że plus będzie punktowało dla rodziców, ale też dla nastoletnich młodych ludzi, którzy za chwilę będą dorosłymi ludźmi. Bardzo Ci dziękuję, że użyłaś tego sformułowania, że nie wchodzimy w terapię. Tak, jak najbardziej. Tak jak w bajkoterapii, tak i w biblioterapii. Tu oczywiście terapię zostawiamy specjalistom. To chodzi o edukację i trening umiejętności. E, wzmocnienia I... pozytywne psychologowie e... mawiają. <laughs> Think positive, I więc tak, tak, tak. tak. Myślę, że też trzeba patrzeć na to realnie w ten sposób, że no może nam się coś nie udać i żeby to nie był dla nas koniec świata, bo to myśl pozytywnie to jest takie, że jesteś zwycięzcą, wszystko ci się uda. No nie, no nie, nie wszystko ci się uda, ale to też jest normalne. Ale to jest do przeżycia. Tak, Więc dokładnie. proszę przypomnij, Katarzyno, adres, gdzie możemy... Sięgnąć do tej fantastycznej lektury, o której można potem podyskutować ze starszymi. Ja zapraszam na www offlinestory.zaczytani.org Proszę Państwa, w takim razie zachęcamy do czytania offline story. Dzisiaj w weekendzie kulturalnym no tak zapowiadałam, że będzie to spotkanie raczej dedykowane nastoletnim słuchaczom i słuchaczkom, ale dorosłych też bardzo namawiamy do czytania i wspólnego dyskutowania. A ja zapraszam na stronę Fundacji Zaczytani i dziękuję za zaproszenie. Katarzyna Nawrocka. Zaczytanie.org Ork gościła dzisiaj w weekendzie kulturalnym. Miłego wieczoru państwu życzymy. Dziękuję. Weekend kulturalny.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 reklamie. Autopromocja. W sobotę o 10 zapytam, co Państwo sądzą. Będę rozmawiać z neurobiolożką Patrycją Ściślewską z Uniwersytetu Warszawskiego o tym, dlaczego niewyspany mózg działa jak niewydolne lotnisko. Namawiam Państwa, byście nie zaspali na ten program i zapraszam. Zuzanna Dąbrowska. Czy z emerytury można godnie żyć i jak ją zwiększyć, ale też kwestie związane z mieszkaniem, turystyką, zdrowiem czy kulturą to niektóre tematy audycji Portfel Seniora. Mówimy o tym, czy firmy są gotowe na srebrną gospodarkę i jakie programy oferuje seniorom rząd. Portfel Seniora w każdą niedzielę, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska serdecznie zaprasza. Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały?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 Minęła 21.30, Ewa Worobiec, zapraszam. 16 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar zakładu, w którym utylizuje się opony. Pożar ma miejsce w miejscowości Rożental. Na Pomorzu ogień objął maszynę do rozdrabniania opon i jedną z pryzm granulatu. Nad okolicą pojawiają się potężne kłęby dymu. Na miejscu pracują przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Specjalistyczna Grupa Chemiczno-Ekologiczna z Gdyni. W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. Przez kilka godzin policjanci z komend powiatowych w Bartoszycach, Giżycku, Olecku i Ełku prowadzili czynności związane z balonami, które rano znaleziono w województwie warmińsko-mazurskim. Potwierdziły się wcześniejsze przypuszczenia, że znalezione obiekty służyły do przemytu, mówi podkomisarz Tomasz Markowski z olsztyńskiej policji.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 33 minuty po godzinie 21. Stan dnia. A my połączyliśmy się z mecenasem Tymoteuszem Paprockim. Dobry wieczór, pani, panu. Dobry wieczór, witam państwa. Panie mecenasie, no, spór o trybunał konstytucyjny trwa. No a wydawałoby się, że powoli powinno to się kończyć. A jednak minister Żurek powiedział, że rozpoczęła się właśnie odbudowa Trybunału Konstytucyjnego. Powiedział to w nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych. Skrytykował w, w nim też Karola Nawrockiego za niezaproszenie części sędziów do ślubowania w Pałacu Prezydenckim oraz prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego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 czy sędziowie mają rozpocząć swoją pracę? Kolejny absurd. Minister Sprawiedliwości stwierdził też, że prezydent złamał prawo, zapraszając jedynie dwójkę sędziów na ślubowanie w pałacu. Nagle nie wiadomo dlaczego prezydent wybrał sobie dwie osoby, które zaprosił do kancelarii. Dlaczego? Nie wiemy. Na pewno złamał prawo. Jego kancelaria zaczęła się tłumaczyć, że prezydent badał życiorysy. Pytam, na jakiej podstawie prawnej no i ministerstwie pogratulował również sędziom wyboru i powiedział, że ma nadzieję, że każdy z nich zostanie dopuszczony w najbliższych dniach do orzekania. A sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Do orzekania zostało dopuszczonych dwoje sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a czwórka, yy, która została zaprzysiężona w Sejmie... No nie została dopuszczona. I okazuje się, że ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie godzi w zasady konstytucyjne i praworządność państwa powinno odbyć się w obecności prezydenta. To są słowa szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Nie można uznać, że złożone zostało ślubowanie wobec prezydenta. Prezydenta tam nie było. Prezydent musiałby być obecny. Prezydent zaprasza. Złożone zostało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 No i przeczytałem na przykład to, że w historii prawa występuje to ślubowanie czy zaprzysiężenie wobec, wobec było króla, cesarza, ale też przysięgano w czasach chrześcijańskich wobec bogów, a w czasach chrześcijańskich wobec Boga. I wtedy ani Boga, ani bogów nie było, a przysięgano wobec,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 albo i przede wszystkim spraw obywateli, którzy twierdzą, że ich prawa, ich rozstrzygnięcie sądu czy rozstrzygnięcie organu administracyjnego było niezgodne z konstytucją. I nad tym należy ubolewać, że mając na uwadze te najwyższe instancje, które rozstrzygałyby spory, bo tak jak powiedziałem, spór jest czymś, czego my jako ludzie doświadczamy na różnych płaszczyznach każdego dnia. Tylko na, tylko na końcu ktoś ten spór jest w stanie rozstrzygnąć w taki sposób, że należy to rozstrzygnięcie zaakceptować i pójść dalej. A my tego obecnie w Polsce nie mamy. I tutaj już niezależnie od kwestii tego, kto, kto i kiedy złamał prawo, popełnił delikt konstytucyjny, czy, czy być może były to zachowania, które można rozpatrywać w kontekście kodeksu karnego, bo przecież politycy w taki sposób opiniują te kolejne, niestety, zdarzenia związane z Trybunałem Konstytucyjnym, to... Życzyłbym sobie, myślę, że wszyscy Państwo również słuchający nas też tego by sobie życzyli, aby jednak politycy spojrzeli z troską o to, jak istotne dla wymiaru sprawiedliwości jest Trybunał Konstytucyjny, odłożyli pewne spory, być może poszli na pewien kompromis, który... Nie, był, nie będzie łatwe dla żadnej ze stron, ale przywróciłby możliwość funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego jako sądu, który bezsprzecznie i niezależnie od poglądów czy od partykularnych interesów rozstrzygałby dla dobra państwa. I myślę, że to jest takie życzenie, pan redaktor zgodzi się ze mną, z... że to jest coś, czego się z Panem oczekiwać. Zgadzam. No ale jest szansa na to, że ta czwórka sędziów uda się do sądu, do sądu pracy, zaskarży przedziwną decyzję prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana Bogdana Święczkowskiego. No i Sąd Pracy podejmie wiążącą decyzję. Mam tylko jedną obawę, z pewnej też praktyki, że ten proces może się toczyć wiele lat. Myślę, że po pierwsze ten proces na pewno, na pewno potrwa i szybko rozstrzygnięcia w tej sprawie nie będziemy mieli. I obawiam się, że za chwilę się okaże, że Trybunał Konstytucyjny wyda jakieś postanowienie zabezpieczające, wstrzymujące, wstrzymujące możliwość prowadzenia sporu przed sądem, przed sądem pracy. Wskazując, że sąd pracy nie jest władny do tego, żeby o tym rozstrzygać. Ale myślę, że wracamy znowu do punktu wyjścia, że to to nie sąd pracy i to sąd rejonowy powinien decydować o tym, w jakim składzie będzie rozstrzygał Trybunał Konstytucyjny, ale nie wykluczone, że faktycznie, faktycznie tak to będzie wyglądało. Natomiast inną kwestią, inną kwestią, bo to już były decyzje polityczne, czy w tym momencie nie należało to oczywiście jest jedna, jedna z hipotez, bo e, spór w tym zakre w zakresie powołania sędziów trwa e, czy skoro i tak e, mo można przewidywać brak możliwości taki funkcjonalny brak możliwości orzekania przez czterech sędziów, czy nie należało wstrzymać się z, e, wstrzymać się z mm, składaniem przysięgi wobec prezydenta bez prezydenta, z czym mieliśmy ostatnio do czynienia, czy na przykład nie należało złożyć skargi na bezczynność organu prezydenta w zakresie powołania, tak, żeby być może to naczelny sąd administracyjny być może przesądził e, o tym, w jaki sposób, powinni, w jaki sposób e, e, powinien przebiegać ten proces wyłonienia sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale zagmatwałem już tylko kończąc specjalnie tę sytuację, wskazując na to, że. Jak, jak powiedziałem, na, okazuje się, że mechanizmy prawne w Polsce nie działają w sytuacji, w której jeden z organów nie przestrzega prawa, a tutaj patrzę w kierunku prezyden, w, w kierunku prezydenta, który e, tego ślubowania nie odebrał i zafundował nam właśnie możliwość tworzenia takich, a nie innych scenariuszy prawnych. 20 lat temu, myślę, że nie do pomyślenia, że coś takiego mogłoby się wydarzyć. Panie mecenasie, no jeszcze jedna rzecz już na koniec. To są słowa ministra Żurka, ale również komentatorów politycznych, również niektórych prawników i też polityków, że tu jest drugie dno. Dno bardzo mocne polityczne. Po pierwsze, obecny skład Trybunału Konstytucyjnego. Nawet z tą dwójką nowo powołanych sędziów gwarantuje to, że Trybunał zawsze będzie patrzył przychylnie na Prawo i Sprawiedliwość, powiedzmy to otwartym tekstem. Z drugiej strony Bogdan Święczkowski obawia się tego, że zostanie pozbawiony immunitetu, dlatego że prokuratura przygotowała już dokumenty dotyczące udziału Bogdana Świętego święt e, Prezesa Trybunału... Tak, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego e, w, w aferze Pegasusa i być może to też waży na tym, na tej sprawie. Oczywiście są to pewne dywagacje, natomiast na pewno polityka do drzwi albo do ław Trybunału Konstytucyjnego zawitała. W związku z tym nie można wykluczyć. Również takiego wariantu albo takiej motywacji do tego, aby ten stan, stan niefunkcjonowania Trybunału był, był utrzymywany, ale tak jak, tak jak podkreślałem, to są kwestie polityczne, które znajdują się w przestrzeni, w których jego być nie powinno. Powiem panu tak, że jak stawałem przed Trybunałem Konstytucyjnym, to było wiele lat temu, ponad 20, to poczułem... Majestat Rzeczpospolitej, naprawdę, tych chyba siedmiu sędziów, którzy rozpatrywało w sumie prostą sprawę, ale rozpatrywało ją bardzo dokładnie, dogłębnie i nie o to chodzi, że wygraliśmy z mamą, że było nasze, po naszej stronie, ale o to chodzi, że państwo, najwyższy organ państwa, władzy sądowniczej zajął się moją sprawą i to było bardzo ważne. Yy, I myślę, że yy, mam nadzieję, że politycy słuchają naszej rozmowy i zastanowią się nad tym, aby podejmować takie decyzje, żeby nas tej możliwości nie pozbawiać. Dziękuję panie mecenasie za rozmowę. Mecenas Tymoteusz Paprocki właśnie opowiadał, w jaki sposób prawny można byłoby ewentualnie rozwiązać problem Trybunału. Miejmy nadzieję, że to do tego dojdzie. Dziękuję panie mecenasie. Dziękuję bardzo, życzę dobrej nocy. Reklama, ale